Jest sobota, 14 maja 2016 roku. Słuchacie właśnie 81. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość, Klaudia Ding, czyli Elin. Witam Cię serdecznie. Cześć. W tej audycji ponownie porozmawiamy sobie w tym zestawie o filmie, jednak tym razem weźmiemy na warsztat film vampiryczny. A będzie to pocałunek wampiera z 1988 roku. How was your weekend? It's alright, you know. There's nothing worth shattering. He was an ordinary guy. <laughs> morning, everyone. Good morning. Looking for an extraordinary love. I'm Peter Love. Rachel. I brought this girl up to my place the other night. It started with a kiss. Really hot. A very special kiss. You wanted it very badly. Yeah. A kiss that could drive you mad. I hate interruptive love affairs, don't you? Yep, yep, yep, yep, yep, yep. Jest to film opowiadający o życiu Petera Leva, Pracownika Agencji Wydawniczej w Nowym Jorku, singla. Właśnie. Peter jest singlem, to też wieczorami podrywa przypadkowe kobiety w różnych lokalach i powiedzmy szuka tej jedynej, tej swojej drugiej połówki i pewnego dnia poznaje Rachel. Rachel, która w jego oczach jest taką kobietą demoniczną, wampirzycą, i z czasem Peter w tej roli Nicolas Cage w ogóle, co warto zaznaczyć, z czasem Peter ma wrażenie, że sam również zamienia się w korpiopijce. It's affecting his work. There you are! It's a horrible, horrible job. And you have to do it. It's ruining his appetite. My next appointment with you is uh, Tuesday afternoon. I'd like to make it sooner. Jest so Może tyle o fabule. Warto jeszcze zaznaczyć, że. Jest to. Przynajmniej jak podają różnego rodzaju serwisy do... zajmujące się filmami. Horror komediowy. I powiedz mi. Czy podobało Ci się? Tak na razie ogólnie. Czy sens był przyjemny? Film jak najbardziej mi się podobał, chociaż okazało się być czymś innym y, niż się spodziewałam, że będzie. Tak jak mówiłeś, jest napisane, że to jest y, horror-komedia i często jest napisane, że jest to dramat. Więc takie połączenie to trochę mieszanka wybuchowa. I, i nie do końca wiedziałam, czego mam się spodziewać. Dużo osób przedstawia ten film jako no, po prostu horror-komediowy się nie do końca bym się z tym zgodziła, ale y, sam film jak najbardziej podobał mi się. Właśnie, zapomniałam o tym wspomnieć na początku, bo geneza tego podcastu jest taka, że po tym, jak ostatnio omawialiśmy Behind the Mask – The Guys of Leslie Nelson, uznaliśmy, że dobrze by było następnym razem obejrzeć coś, co mi też się podobało, zwłaszcza, że to był dla mnie taki okres, gdy oglądałem dużo no nie najlepszych produkcji. Wtedy jeszcze leciało pod kopułą. Więc no sami wiecie. Aż mi słów przy podkopułą W każdym razie ty mi wtedy poleciłaś pocałunek wampira. I w związku z tym no, nastawiałem się na coś pozytywnego. A cały film... Znaczy ja go ogólnie odbieram pozytywnie już teraz mogę powiedzieć. Ale właśnie to jest taka bardzo dziwna mieszanka. Bo niby to jest horror komediowy. Ale ostatecznie... Ale jest smutnym horrorem komediowym. Ja bym to tak ujęła. Właśnie. Nie wiem, czy to już teraz powiedzieć. Tak, rzeczywiście po finale człowiek jest taki przybity, zdołowany. Ten ostateczny wydźwięk jest smutny. I to nie jest... Nie mówię o smutku w znaczeniu negatywnego zakończenia. Że na przykład nie wiem, wszyscy giną, czy coś takiego. Nie, to ogólnie jest spora dawka takich negatywnych emocji umieszczona w tym filmie, zwłaszcza w końcówce. Ale do końcówki jeszcze przejdziemy. Na razie może właśnie zostańmy w tej wcześniejszej części. I powiedziałaś horror komediowy. Może właśnie zajmijmy się tymi dwoma pierwiastkami. To znaczy powiedz mi najpierw, czy ten film straszy, czy jest dobrym horrorem. Czy jakieś sceny zapadły ci w pamięć? Czy so, Czy ja mam wrażenie właśnie, że ten film miał straszyć, ale jakby do tego może dojdziemy, tak? Co dokładnie tam się pod koniec działo. Może stwierdziłabym bardziej y, o, o tej komedii. Wiele osób powala, że jest to film zabawny. Dlaczego? Dlatego, że Nicolas Cage y, robi różne dziwne miny. Jest ta taka znana scena, która potem stała się memem internetowym, tak? Mhm. Właśnie gdzie Cage robi różne takie dziwne miny. Scena rozmowy z pracownicą, tak? Gdy tak? Tak troszkę oczy wywala na wierzch. Tak właśnie i dlatego... Zresztą w ogóle tam są takie sceny, kiedy on yy, skakuje nagle na biurko i, i, i zaczyna krzyczeć do tej alwy pracownicy, że o tutaj jesteś. I po prostu to są takie sceny, które naprawdę są dziwne. Wydają się, no, na widzę, takie zaskakujące, ale dużo osób uważa, że to jest właśnie dlatego bardzo zabawny film. Chociaż ja szczerze mówiąc nie śmiałam się, kiedy oglądałam te sceny, więc no być może to jest kwestia no, gustu, nie wiem, po prostu tego, jak na co się może być nastawił, nie wiem. Ale osobiście nie odbieram tego filmu jako komedię, może tak powiem. Hmm, właśnie te sceny, bo powiedzieliśmy już, że. Peter Lew w tej roli Nicolas Scage, jest pracownikiem agencji wydawniczej. Ale on nie jest zwyczajnym pracownikiem, on jest tam dość wysoko postawioną osobą, raczej przełożonym niż podwładnym. I właśnie mam tutaj taki wątek no powiedzmy umowy jednej, która zaginęła i konfliktu na linii Peter Lew i jego pracownica Alwa. I właśnie tak jak powiedziałaś on tam na nią krzyczy i tak dalej. Mamy taki trochę mobbing. I powiedziałaś, że wiele osób uważa, że jest to scena komediowa, a ja właśnie trochę raczej wpisałem to u siebie w notatkach w to, co mnie wystraszyło. Bo to jest takie właśnie słodko-gorzkie, pół żartem, pół serio. Z jednej strony Cage odgrywa to tak strasznie emocjonalnie, tak przerysowuje trochę tę sytuację, a z drugiej strony jednak czujemy, że to jest prześladowanie i o ile jeszcze początkowo, nawet ta scena z biurkiem to tam jeszcze, ale już sceny pościgu, czy to, do czego dochodzi później, ta eskalacja przemocy powiedzmy, no to jest przerażające dla mnie, bo Cage naprawdę, właśnie może już teraz powiedzmy gra świetnie w tym filmie, przynajmniej w moim odczuciu, naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że coś z nim jest nie tak. To, czy on się przemienia w vampira, czy w innego potwora, czy po prostu wariuje, czy się naćwał, czy coś, to już jest kwestia interpretacji, powiedzmy, przynajmniej do pewnego momentu. Ale no, on odgrywa to bezbłędnie, taki właśnie obłęd, nieprzewidywalność i to jest przerażające tutaj. I do tego mam jeszcze takie dwie dość obrzydliwe sceny powiedzmy kulinarne mamy gołąbka i karalucha. Jeszcze według IMDb scena z karaluchem nie była inscenizacją, tylko Cage naprawdę pożywił się karaluszkiem. Tak. I to naprawdę wyglądało no, nie najlepiej na ekranie. To co? To, to, to właśnie te dwie sceny żywnościowe zrobiły na mnie też spore wrażenie. A co do tego, czy to śmieszy, to nie śmieszy tak jak normalna komedia, ale z drugiej strony ja często miałem taki grymas uśmiechu powiedzmy na twarzy w czasie seansu. I Znaczy niektóre sceny są autentycznie śmieszne, na przykład scena w toalecie. Gdy tak, tak. myśli, że jest sam, a po chwili odzywa się drugi głos, to, to ja tam prychnąłem śmiechem, bo to niby... Prosty myk, pojawia się też w takich głupich polskich komediach, ale to jednak było naprawdę fajne. Chryste, gdzie ja jestem? Stałem się wampirem. Boże, gdzie ja jestem? W Key Blue Low. A ja próbuję się wysrać. Albo ucz się aktorstwa w domu, albo spadaj do babskiej łazienki. Tutaj w filmie pojawia się też Nosferatu, yy, mugnała, Dosłownie widać, że bohater ogląda film i później też troszkę jak gdyby się upodabnia do... Kto grał? Max Schreck bodajże, nie? umognała Nosferatu. No to upodabnia się do Schreka. I to też jest w jakiś tam sposób zabawne, chociaż to upodabnienie też jest trochę przerażające. Do tego większość scen z zębami, bo Cage później sobie sprawia zęby, powiedzmy, wampirze. No to sam fakt, jak wchodzi w posiadanie tych zębów i później, jak się z nimi obnosi publicznie, no to to jest komiczne do pewnego momentu. Podnośnie te sceny przerażają się. Przeradzają się też w coś bardziej właśnie w ten dramat horror, ale jednak jak jako go pierwszy raz zobaczyłem z tymi zębami, no, no, no to jest taki absurd, to już jest taki poziom groteski, że no to jakoś tam bawi. Ale właśnie im dalej w tym więcej tego dramatu, tym więcej tej takiej powiedzmy obyczajowej grozy i przez to mam bardzo mieszane uczucia, bo no właśnie nie możesz się śmiać tak po prostu, nie czujesz się tak po prostu przestraszona, cały czas masz taki dyskomfort że przynajmniej ja tak miałem, ty też tak miałaś, że no nie czułaś się najlepiej, ty to oglądałaś? Tak, ja właśnie też zapisałam sobie w notatkach, że film potrafi wywołać dyskomfort, bo ja osobiście czułam się bardzo dziwnie w się oglądania tego filmu i, i szczególnie właśnie, się w i po filmie też. Taki właśnie wywołał po prostu dyskomfort u mnie ten film. Hmm. Dochodzimy do tego finału jakoś tam, i on powiedzmy, znaczy, bo mam takie wrażenie, że przez pierwszą godzinę filmu e, mamy dużo możliwości interpretacji. To znaczy, film, e, twórcy nie narzucają nam jakiegoś konkretnego toku myślenia. Możemy snuć już na rodzaju teorię na temat tego, co stoi, na przykład, za zachowaniem naszego głównego protagonisty. A końcówka już tak jak gdyby narzuca nam w miarę jednoznaczną wizję, której teraz nie zdradzimy. Do tego przejdziemy na chwilę może w strefie spoilerowej. I podobała Ci się ta wizja? Właśnie ta interpretacja tego zachowania i to do czego to wszystko prowadzi? Tak, pod podobało mi się to. Chociaż ja właśnie yy, jakby czego innego się trochę spodziewałam, ale też może do tego przejdziemy właśnie później. I też mam też skojarzenie z innym bardzo znanym horrorem, no więc tak jak mówię, no to na razie nie będziemy nikomu spoilerować. Ale właśnie chciałam jeszcze powiedzieć do tej sceny z Alwą. Tak jak mówiłam, że dużo osób się z nich śmieje, właśnie powiedziałaś, że one były straszne. No na mnie też wywołało takie wrażenie, naprawdę współczułam tej dziewczynie. Bo Cage raz był dla niej już sympatyczny. Już powiedział, dobrze olej tą umowę, wszystko w porządku, a za chwilę ją krzyczał. I to po prostu było też niesamowite wrażenie, tak jak mówiłeś, że on bardzo dobrze tutaj zagrał. To prawda. I on też uważa, sam, sam Kate, że to jest jedna z najlepszych jego ról. Bo tutaj naprawdę miał pole do popisu. Hmm. Właśnie takiego wariata, który raz jest już, już, już jest już okej, okay, a za chwilę jednak nie. I, i, I naprawdę potrafił być okrutny dla tej dziewczyny. To po kolei. Do zakończenia ja powiem o ciebie tylko tyle, że trochę się wkurzyłem, że właśnie ta mnogość interpretacji nagle gdzieś znika, że mamy już taką jednoznaczną wizję, bo to sprawia wrażenie, że film no staje się, nie wiem, uboższy, tak jeżeli chodzi o treść, ale ostatecznie po zakończeniu, już po finale, byłem jednak usatysfakcjonowany. To chwilowe niezadowolenie zniknęło i ostatecznie ten finał jest w porządku. A wracając właśnie do Alwy i Cage'a, no to było straszne, bo ten film bawi się też z widzem, tak samo jak z Alwą bo Cage zmienia się i to, to nie jest jednoznaczna przemiana w jednym kierunku, tylko jego charakter... No, on jest jak takie wahadełko. Ma odchył w lewo, odchył w prawo i my też nie do końca zdajemy sobie sprawę, na ile on na przykład świadomie manipuluje naszą tutaj bohaterką, a na ile on raz jest normalny, raz jest nienormalny. I to jest straszne, zwłaszcza, że powiedziałeś, że jest taki moment, że już jest niby dobrze, a po chwili znowu jest źle. I takich momentów tutaj jest kilka w tym filmie. I to jest też takie w sumie niespodziewane, przynajmniej ja się w ogóle tego nie spodziewałem. I jak już bywało lepiej, to już się łudziłem, że będzie lepiej. A po chwili było takie spadanie z deszczu potrynne i przez to też to mocniej uderza w emocje. Bo gdyby on po prostu był coraz dziwniejszy, coraz bardziej agresywny, nieobliczalny, to po prostu byśmy się spodziewali tego, że do czegoś tam może dojść. A gdy tutaj mamy takie odbicia, to ty też nie wiesz co myśleć. Ja tak oglądam sobie i tak, Boże, jakie to strasznie nieprzyjemne. Po chwili tak, jest taka scena niby pozytywna, te emocje ze mnie schodzą, a po chwili znowu dostaję w twarz z ekranu. I to jeszcze mocniej, a przez to, że emocje zeszły, to jeszcze mocniej. I no, wrażenie jest naprawdę niesamowite. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ogólnie e, mam wrażenie, że widz czuje to samo, co, co bohaterka. Tak, czuję to samo. Dlatego też to może być trudny film, myślę, dla niektórych osób, bo jeszcze o ile chodzi o sceny, nie wiem, gor, przemocy takiej fizycznej, to to wiele osób jakoś to może łyknąć. tak? Nawet jak ktoś nie lubi, nie wiem, krewi na ekranie. Tutaj, tutaj nie ma takich scen. Raczej jakieś ewentualnie minimalnie może jest tutaj coś czasem brutalniejszego, ale nic strasznego się nie dzieje. Ale chodzi mi o to, że tego typu sceny jednak większość osób, które znam jakoś tam może łyknąć, czy nie wiem, przymkniesz oczy, odwrócisz na chwilę wzrok i jest ok. A jeżeli chodzi o taki właśnie taką przemoc psychiczną bardziej, tego typu mobbing czy coś takiego, no to to już rusza. Jednak dużo bardziej widza, nie wiem, na przykład, mam wrażenie, że łatwiej jest obejrzeć jakieś króliki doświadczalne niż fane games w skrócie rzeczy. I dlatego przynajmniej tak mi się wydaje, no tutaj niektóre sceny mogą pomimo wszystko zmrozić, co bardziej delikatne osoby. Jak najbardziej się zgadzam z tym. Szczególnie, że no jakby to jest temat aktualny, tak? No ludzie często doświadczają tego typu wykorzystywania tak w pracy i no i ta dziewczyna która też nie miała w zasadzie żadnej alternatywy. Hmm. Ona tam była przyciskana przez swoich rodziców, że musisz iść do pracy. Ona się panić nie bała pójść znowu zobaczyć swojego szefa znowu usłyszeć od niego wiele nieprzyjemnych słów i, i, i znowu być zastraszaną. Natomiast nie otrzymała żadnego wsparcia. Tak? Nikt jej nie powiedział okej, okay, zostań ten jeden dzień, tylko wszyscy jej mówić, że musisz iść do pracy, musisz tam iść i i tak I weź się w garść. Hmm. Też jakby jeszcze bardziej to zwiększało nasze współczucie co do tej bohaterki. Naprawdę no osobiście duże wrażenie na mnie to zrobiło. Sama jej postać. I właśnie, bo to jest taka trochę mała firma Mała korporacja. tu też, jak ktoś pracuje w Korpo, to muszę mieć porównanie. I jeszcze my tak mówimy o tym mobbingu, ale i ktoś może sobie pomyśleć teraz, aha, no mobbing super, świetnie. Nie wyobrazicie sobie tego, które tu jest przedstawione. Jeżeli tego nie widzieliście, to na pewno sobie nie wyobrażacie tego tak, jak to wygląda w filmie. To wam mogę poświadczyć już teraz. For Peter Lowe. You know? That's just love. Love? Love? In the big city. Yeah! Don't laugh. I'm a professional. I don't laugh. I'm a vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! <laughs> Nicholas Cage. The tortures of the dove! <laughs> Maria Conchita Alonso. Shit. Do it or I'll fire you. Do you understand? <laughs> Not the floor, Alba. And Jennifer Beals... Właśnie, wracając do Cage'a mówiłeś, że... ...to jest jego najlepsza rola i że on sam też tak uważa. I tak się zastanawiałem trochę w czasie seansu... ...jak ja sobie wyobrażam Nicolasa Cage'a. I na pewno go sobie tak nie wyobrażałem do tej pory, bo no to jest niesamowite, co on tutaj robi. Niby on trochę wpada czasami w jakąś tam lekką przesadę, w jakąś tam groteskę, ale ale to nie przeszkadza w ogóle widzowi. Mamy tutaj sceny, gdy bohater jest jak gdyby na haju, czy jest pijany, czy coś takiego. I on to odgrywa tak naturalnie. Ja byłem no przy ogromnym wrażeniem, bo na początku miałem taki trochę dysonans, bo Cage jest tutaj młody, tak? To jest 88 rok. Wygląda zupełnie inaczej niż w większości filmów z ostatnich lat. Do tego ma strój z epoki, powiedzmy, fryzorę z epoki. Wygląda, znaczy w pierwszej, w pierwszej chwili tak sobie pomyślałem, kurczę, śmiesznie trochę wygląda i tak dalej. Ale im dalej fabułę, tym zapominałem o tym, a po prostu widziałem jakiegoś autentycznego dziwaka, czy pijaka, czy kogoś tam na ekranie. Cage udający właśnie Shreka z Nosferatu. Niesamowite. Cage jako ten koleś z wydawnictwa. Też niesamowita sprawa. Pod koniec mamy na przykład scenę rozmowy z budynkiem taki... wiesz, o którą scenę chodzi, nie? No to przecież... To, to był chyba jakiś słup ogólnie, ale... mi się wydawało, że to był rok budynku nieważny, ale nie, nie rozmawiasz z człowiekiem, tak? A to wypada tak realistycznie, jeszcze jakbym, nie, jakbym zamknął oczy, bym tego nie widział, to za... w ogóle bym nie pomyślał, że to może być coś takiego. Genialnie, a nawet jak to widziałem, to to nawet jak on gestykuluje przy tym, jakie miny robi, Wow! Tak, ale co więcej, te ostatnie sceny, właśnie kiedy on chodzi po ulicy i robi różne dziwne rzeczy, to były nagrywane z dużego dystansu, i ludzie, którzy przychodzili, nie wiedzieli, że to jest film. I oni autentycznie myśleli, że spotkali takiego dziwnego człowieka, który nie wiadomo, czego od nich chce. I to jest kolejna przerażająca rzecz. Jeżeli mówisz, że to. To teraz ja jestem w ogóle przerażony, bo ja sobie też zanotowałem, że. Straszny jest fakt, iż w kilku scenach Cage trochę świguje w miejscach publicznych. Mniej lub bardziej. I większość ludzi na to nie reaguje. Akcja rozgrywa się ogólnie w Nowym Jorku. Mamy też dużo realnie istniejących miejsc w filmie. I Cageowi naprawdę odbija w niektórych momentach. A wszyscy wokoło ignorują to. No po prostu jakiś tam wariat. Tak. Właśnie dokładnie to samo zauważyli twórcy, właśnie reżyser Robert Bierman i, i Kate, Nicholas Kate, że po prostu, po prostu ludzie w zasadzie go ignorowali głównie i, i mieli jakieś wymówki, żeby po prostu się do niego nie odzywać. Tak, a gdy kogoś zaczepiał już tak na bezczela, to po prostu ludzie, nie wiem, odpychali go, wiecie, robili takie gest w stylu odejść, nie zbliżaj się ode mnie, ale ogólnie to mam to gdzieś, co ty robisz. Ja sobie idę dalej, ktoś tam oskoczył w bok, czy coś, a kolej zakrwawiony. Rozmawiający nie wiadomo z kim tak. To, I to też jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony tak cholernie smutne i straszne, bo. Ale z drugiej strony, z trzeciej strony właściwie. No tak jest, bo nie wiem, widzisz czasami kogoś właśnie pijanego gdzieś na mieście, czy przypadki jak ktoś zasłabnie. A ludzie myślą, że to, nie wiem, właśnie pijak, ci czy coś, więc nie podejdą tylko albo przejdą po prostu obok kogoś, kto leży na chodniku czy coś. No takie rzeczy się nie wyzdarzają, tylko że tutaj, gdy mamy takie trochę bardziej ekstremalne ukazanie czegoś takiego, to to przeraża i wywołuje dyskomfort jeszcze bardziej. Zgadzam się z tym, z tym, że też nie wyobrażałam sobie z drugiej strony, żeby z takim człowiekiem nagle zacząć rozmawiać, bo yy, raczej ludzie no, boją się nie w co ten człowiek będzie w stanie zrobić, tak? No ale no właśnie, no to... Dlatego nie dziwię się, że, że nikt jakby nie, nie chce zareagować w takim momencie. Tak, ale z drugiej strony jak mamy, nie wiem, trzech chłopa przypakowanych czy coś, czy, no po prostu trzech mężczyzn, no mogliby go złapać czy coś uspokoić, właśnie sprawdzić, czy wszystko w porządku, czy wezwać jakąś policję, karetkę, czy coś, bo może komuś krzywdę zrobić. Tam właśnie idzie zakrwawiony facet z jakimś kołkiem. No i może komuś przywalić na przykład na tej ulicy, nie? No to chociażby taka reakcja. Nie mówię, żeby do niego podejść, zagadać tak zupełnie. A z drugiej strony też może być chory, może, nie wiem, to, może go pobili. Nie wiem, to było w każdym razie nieprzyjemne. I skoro jesteśmy przy grze aktorskiej, to ja mam wrażenie, że ogólnie gra aktorska wypada tutaj całkiem nieźle. Alba to w ogóle skapnąłem się teraz przygotowując się do podcastu. To jest Maria Conchita Alonso. I to jest kubańska aktorka, która grała Leonem w drugim Predatorze. Tylko tam była zupełnie inaczej ucharakteryzowana, zupełnie inaczej wyglądała i w życiu bym jej nie poznał. Ale ogólnie dziewczyna ma też sporą filmografię. Tutaj spisała się bardzo dobrze. Trochę mi przeszkadzała Rachel, czyli ta dziewczyna, którą Cage uważa za wampirzycę. Bo no ona też była trochę przerysowana. I wprawdzie z czasem, gdy już dowiadujemy się, co i jak, to jakoś to można uzasadnić. Ale w pierwszej połowie troszkę miałem z tym problem. A cała reszta, no w sumie wszyscy zagrali całkiem nieźle tutaj. Właśnie nie wiem, masz jakieś uwagi do gry aktorskiej? Co do gry to nie zgadzam się z tobą, ależ taka jedna ciekawostka... Nie zgadzasz e... się, czy nie zgadzam się? <laughs> nie, przecież nie zgadzam się. A, okay. Zgadzam się z tobą. ależ właśnie taka jedna ciekawostka, e, jest taka scena w filmie, kiedy e, właśnie nasz główny bohater poznaje tą Rachel i, i są w klubie. I właśnie e, reżyser Birman e, wspominał, że Nowy Jork, latach 80. to było naprawdę brutalne miejsce, bo kiedy oni mieli tam nagrywać właśnie w tym, te sceny w tym klubie, to yy, kogoś zamordowano wcześniej, autentycznie, i musieli wyciągnąć, yy, jakaś ekipa, policja przyjechała, tak, i musiano wyciągnąć zwłoki, i dopiero potem wpuszczono ekipę filmową. Czy to było także rano, tak? Mhm. Rano kogoś zamordowano, to wszystko się rozgrywało i wieczorem yy, nagrywali tam film. To sympatycznie. Więc no... Mhm. Jak widać, naprawdę było brutalnie wtedy. Znaczy on porównywał, że teraz już jest lepiej i jego jeszcze się zmieniło, ale że wtedy naprawdę to było niebezpieczne miejsce. To może dlatego też ten obraz Nowego Jorku jest taki... Właśnie to też jest interesujące, że to nie jest taki brudny Harlem czy Brooklyn, jak z filmów kryminalnych, ale pomimo wszystko ten Nowy Jork jest taki jakiś nieprzyjemny, nie? nie chciałoby się tam żyć, gdy się ogląda ten film. Niby takie normalne miasto, ale tak jakieś szare i... I po prostu wszyscy są w tym filmie właśnie tak mówię, obojętni, ale tak zupełnie. I zresztą też o to chodzi naszym głównym bohaterem, że my obserwujemy po prostu jak bardzo on jest samotny tak na dobrą sprawę. On chodzi regularnie do psychologa, prawda? Psychiatry. Czy nawet do psychiatry. Mhm. On ma bardzo duże problemy w zasadzie z samym sobą, chociaż nie, nie wiem, czy do końca... Przyznaję to, tak? Ale ma stresującą pracę. I nie ma nawet za bardzo z kim porozmawiać, przecież on w zasadzie cały czas jest, y, jest sam. Hmm. W, w domu siedzi sam. Stresująca praca, tak? I, I nie ma żadnej partnerki, nie ma w zasadzie nikogo. Przecież on się nie kontaktuje z żadną rodziną, tak? No nie. Możemy wnioskować nawet, że on nikogo nie ma po prostu, ty, żadnej rodziny. Albo nie ma z nią kontaktu. No właśnie. Więc ten człowiek naprawdę jest samotny. I, i to, to naprawdę widać. Yy, można się wczyszć tą jego sytuację. I jeszcze wspomniałeś kilka razy tego Roberta Biermana. To był jego debiut kinowy. Wcześniej zaliczył tylko dwa shorty, jeden film telewizyjny. Scenariusz napisał Joseph Minion. I on tam jakiś wcześniej scenariusz też stworzył jeden, ale ogólnie panowie nie byli zbyt doświadczeni. A sprawdzili się tutaj i stworzyli dzieło w sumie no bardzo dobre, bo właśnie przed naszą rozmową ja nie miałem jeszcze wyrobionej do końca oceny, bo film oglądałem ile? 20 godzin temu coś takiego? Ale teraz dochodzę do wniosku, że właśnie ja osobiście nie mam się za bardzo czego przyczepić, bo nawet to, co mi tam jakoś lekko nie grało, to po finale jednak stwierdzam, że to miało sens, że to było Celowo tak zrealizowana, a nie inaczej. I ogólnie i zdjęcia mi się podobają właśnie zdjęcia. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych ujęć. To się może skórze podobać. Żagłoku, jeżeli mnie słyszysz, to możesz sobie przypomnieć, bo pewnie już widziałeś kiedyś, pocałunek wampira, mamy na przykład ujęcie, nie wiem, z sufitu, holu budynków, w którym Cage znajduje się i chce zatelefonować, czy z okna w jego domu, czy gdzieś z przestrzeni na biurku w przypadku scen w tym wydawnictwie. Ogólnie obraz zdjęcia stoją na wysokim poziomie, ścieżka dźwiękowa też jest w porządku. Ogólnie dźwięki są też bardzo ładnie nałożone na różnego, różnego rodzaju scenach. Aktorstwo też, scenariusz także no, ja polecam. Ja również polecam. tak jak powiedziałeś, że dopiero po ilość tam godzinach masz taki y, jasny, jakby już tak zrozumiałeś, jakby jaka jest twoja ocena, tak? I jaki mhm. jest odbyt twojego filmu. No ja ten film oglądałam już ze dwa tygodnie temu, jak nie trzy. I dopiero teraz w zasadzie naprawdę potrafię go docenić, jak sobie to wszystko od początku do końca powtórzę. Bo y, świeżo po obejrzeniu, to tak szczerze mówiąc, y, nie wiedziałam do końca co mam myśleć o tym wszystkim. Mhm. Po prostu zrobił na mnie ten film wrażenie i dopiero z jakiejś perspektywy mogę go tak już lepiej ocenić. I jak najbardziej podam się ten film, jak najbardziej go polecam. Dobrze, to teraz myślę, że pożegnamy wszystkich, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli. Życzymy Wam udanego seansu. A resztę zapraszamy jeszcze na, myślę, krótką, króciutką strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! Dobrze, witam Cię ponownie w strefie spoilerowej. I teraz może skupmy się właśnie na tym wątku głównym. Oczywiście, jeżeli masz jakieś inne uwagi, to też rzucaj śmiało. Ja mówiłem, że na początku miałem wrażenie, że możemy bardzo różnie interpretować to wszystko. Bo właśnie poznajemy Keidza, poznajemy Jackie, czyli jego pierwszą kochankę, tę dziewczynę, którą poznaje w klubie. I później pojawia się Rachel, tak trochę znikąd. Nasza wampirzyca. I możemy myśleć, że albo Rachel istnieje, jest naprawdę wampirzycą, która już na początku jakoś sobie upatrzyła Cage'a i jako nietoperz tam krążyła po okolicy. Z drugiej strony, no wiemy, że Cage chodzi do tego psychiatry. Z trzeciej strony on tam też jakieś narkotyki bierze chyba, czy Coś w pewnym momencie trochę pije, więc może ma po prostu z widy, bo się naćpał, czy coś takiego. Czy to mi się podobało, bo to było trochę jak. czarny romantyzm w literaturze. My nie wiemy, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem paranormalnym, czy po prostu facet wariuje, czy jest pod wpływem jakichś środków? Też miałeś takie odczucia? Tak, no jak najbardziej. Mam wrażenie właśnie, że, że o to chodziło takie z, zmylenie widza, ale jednocześnie ja wiesz co? Ja ten film oglądałam w zasadzie zaraz po obejrzeniu Once Beaten z Jim'em Karejem, Z 1985 roku, tak, z Jim'em Karejem. Ja, jako że ten film też jest uznany za horror komediowy o wampirach, ja myślałam, że te filmy są do siebie podobne. Ale jeżeli oglądałeś, to, to wiesz, że zupełnie nie są do siebie podobne. I właśnie Once Beaten jest filmem bardzo, no takim na luzie, prawda? To jest to rzeczywiście horror komediowy, ale tak bardzo na luzie. I ja myślałam, że to będzie podobne. Więc no moje wrażenia oczywiście, czy znaczy moje oczekiwanie były inne. Właśnie spodziewałam się takiej lekkiej komedii z lat 80. po prostu z motywem wampira. Natomiast no ten film naprawdę mnie pod tym względem zaskoczył. Na pewno nie jest lekkim filmem. Tak jak już mówiłam, za bardzo nie odbieram go jako komedii mimo że jest kilka zabawnych scen. Mhm. Ale no, no robi wrażenie, tak? Ale gdy już, bo w drugiej połowie mam wrażenie, że twórcy już nam powiedzieli wprost. Nie ma żadnych wampirów. Wampiry nie istnieją. Cage jest po prostu singlem w depresji, który zwariował. Znaczy z, jednej, całkowicie... z jednej strony tak, ale wiesz co, jest jeszcze jedna taka scena. Znaczy ja akurat się zgadzam z tą interpretacją, ale niektórzy twierdzą, że jest inaczej, bo jest taka jedna scena na samym końcu, kiedy właśnie Cage morduje już tą kobietę w klubie. Mhm. Notabene grają córka Larego Coena. Mhm ciekawostka i, i właśnie o nią melduje i widzi tą Rachel. I oczywiście ona zaczyna krzyczeć, że to jest wampirzyca, coś tam uważajcie na nią. Ona tak się śmieje. Jest z jakimś mężczyzną i się śmieją razem. Ale ja tego tak zupełnie wiem. bo ogólnie patrz, okazuje się, że na przykład okulary nosił, no bo tam się czegoś naćpał, tak po prostu ukrywał te oczy, które zresztą wyglądały masakrycznie. Rana na szyi po dzień to tak naprawdę skaleczenie się podczas golenia. Zęby sobie kupił w sklepie, plastikowe. Słońce tak naprawdę wcale go nie okalecza, bo cały czas stoi w słońcu. Pod krzyżem pada dopiero, gdy go zobaczył. I tylko dlatego. W tym po chwili wstaje i ucieka. W lustrze odbija się normalnie, a ta dziewczyna, właśnie Rachel, no on na nią wpada w klubie, ale ona jest po prostu w klubie z innym pacetem i oni się po... znali kiedyś, więc możliwe, że się w niej po prostu zabujał i teraz mu odwala, wspomina sobie jakiś dawny romans, czy po prostu znajomość, wyobraża sobie nie wiadomo co, a dziewczyna się śmieje, co ma robić? No, jakiś. Bagia krzyczy, że jest w znaczy, e, Tak, to prawda. Oczywiście e, zgadzam się z tym z tym, że ta scena, nie wiem, co przynajmniej uwagę, ale ona oczywiście nie wygląda po prostu, jakby jakby była zdziwiona, skoczona i, i się z niego śmiała. Rzeczywiście to jest taka, jakby. No może być tak, że ktoś to będzie interpretował w ten sposób, że może i on był vampirem, a on, Może przynajmniej ona go doprowadziła do świadomie, do takiego szaleństwa, bo ona oczywiście wtedy. Jakoś tak się uśmiecha i to jest specyficzny uśmiech, to nie jest takie po prostu, o co za wariat. To jest specyficzny uśmiech, ale to też nie jest, nie wiem, jakiś taki uśmiech, jakby to ująć. No osoby, która osiągnęła swój cel, tak? To jest taki właśnie dziwny uśmiech, bo i sytuacja jest dziwna. Moim zdaniem to, to już jest trochę takie dopasowywanie jednak teorii do, znaczy faktów do swojej teorii, czy... bo no bo to by był też jedyny punkt zaczepienia, tak? No bo wszystko inne zaprzecza wampiryzmowi jakiemukolwiek. No można tak to ująć, ale według mnie właśnie ten uśmiech na pewno coś w tym jest, nie wiem do końca jak to odbierać. Znaczy ja ogólnie nie tutaj tego filmu w ten sposób, że on że był wampirem, ale jednocześnie ta scena jest zastanawiająca, tak bym to ujęła, bo na pewno właśnie nie był to taki zwyczajny uśmiech, nie wiem, polit z politowaniem, tak? No według mnie nie. okej okay. Ale już abstrahując od tej jednej sceny. I właśnie ta końcówka. Ja myślałem, że w tej końcówce coś jednak się odbieni, na przykład. Bo w końcówce bohater zostaje ukarany, powiedzmy, za ten mobbing na Alwie i za próbę gwałtu. Nie, on ją zgwałcił. Mi się wydaje, że naprawdę do, doszło do tego. Właśnie... Ja nie wiem, bo widzimy, że on ją jak gdyby chce rozebrać. Znaczy scena jest taka właśnie nieprzyjemna i to, ale po chwili ona po prostu dalej leży, jak gdyby w ubraniu i tak dalej. Ja myślałem, że po prostu się na nią rzucił, uderzył ją i odwaliło czy coś takiego. No ale no, no nie znaczy wiem. czy potem ona chyba mówi swojemu bratu o tym, dlatego on idzie. Znaczy, tak, ale ten brat na koniec go przebija właśnie. No może nie dosłownie osinowym kołkiem, ale kawałkiem drewna. I myślałem, że w tej końcówce może na przykład on się zamieni w prog, czy coś takiego. I to by wtedy sprawiło, żebym zbierał szczękę z podłogi. Ale jednak nie. I właśnie mamy taką, moim zdaniem jednak wszystko sugeruje, że to jest po prostu wariat psychol. I na logikę, jakbym ich tak ktoś powiedział, to bym uznał, że no to jest słabe, no co po prostu mu odbiło i zaczyna właśnie zachować się jak wampir. Myśli, że zamienił się w krowiopilce, bez sensu. A tu jest właśnie na odwrót. To sprawia, że ten wydźwięk jest jeszcze mocniejszy. że Ten świat jest jeszcze brutalniejszy, jeszcze straszniejszy. I Kate jest też taką postacią, znaczy Peter grany przez Kate jest taką postacią, którą ani jej nie lubię, ani jej nie nie lubię, bo on nie jest ani pozytywny, ani negatywny. Tak, Z jednej strony jest jakimś tam głównym bohaterem, takim normalnym, spoko, z którym możemy się identyfikować. Z drugiej strony jest się takim potwornym przełożonym. I gdy umiera, to było tak smutne, tak jakieś tak, dziwne, nie? nieprzyjemne. Się dziwne że... i nieprzyjemne, dobrze, dobrze e, powiedziane. Zresztą no w ogóle te sceny, e, już ta sama końcówka, kiedy on idzie ulicą i, i on prosi ludzi, żeby o, o to, żeby mhm. go zabili, tak? Następnie właśnie ta rozmowa ze Słupem. To było naprawdę dla mnie wstrząsające, no. że, że stoi na ulicy człowiek i, i gada jakby sam do siebie, a w jego, w jego wyobraźni rozgrywają się jakieś no sceny różne, tak? On sobie wyobraża, że jest u, swojej, u swojego lekarza znowu, że poznaje kobietę swoich snów, mhm. że, już, że, że okazuje się po chwili, że są sobie przeznaczeni, tak? Więc znowu totalnie jakaś wariacka wizja, ale kiedy wraca, do, wchodzi do domu, tak? Cały czas ma tą wizję, więc ona trwa bardzo długo i wtedy mówi, że już z tobą nie mogę wytrzymać, znam ci pół godziny, a już nie mogę na ciebie patrzeć, prawda? To jest kolejny ten moment właśnie, gdy wizja jest uspokojona, a po chwili dostaje po prostu w twarz, ale no to już nawet nie był liść, to była pięść, bo... Wcześniej tak samo z album, nie? Mamy chwilę, mamy mobbing, coraz gorszy, po chwili Cage mówi, nie, nie, spoko, słuchaj, nic się nie stało, olej tę umowę, najwyżej, ten klient nie jest taki istotny, a po chwili, znowu tam, nie widzisz dzisiaj z pracy, nie? Ta umowa, musisz ją znaleźć, tak? Nie powiedziałem, że z tego zrezygnujemy, czy coś takiego i tak dalej i potem mamy drugą bardzo podobną sekwencję, trzecią tak podobną sekwencję i tak samo jest w tej końcówce. To nas uspokaja, tak? Niby już wiemy, że on odbiło mu totalnie, wariat, gada ze słupem, czy z budynkiem, czy szczy... no gada do powietrza, a myśli, że jest u swojego psychiatry jeszcze poznaje miłość swojego życia, ale z drugiej strony to trochę uspokaja, bo on sam siebie uspokoił. Jest spokojny, opanowany, szczęśliwy, a po chwili znowu mamy to szaleństwo, tę nienawiść i jeszcze to się kończy właśnie tą jego śmiercią, no to ja nawet teraz się uniosłem, gdy o tym mówię. A w czasie seansu... No świetna sprawa. Ostatnio się nie zgadzaliśmy, ale teraz w zasadzie we wszystkim się zgadzamy. Bo w mogę potwierdzić każde twoje słowo. Miła odmiana. Może jeszcze na koniec powiem tylko taką... Ciekawostka, czy pewnie większość osób to wie, tylko ja tego nie wiedziałem. Ja dowiedziałem się dopiero dzisiaj, po obejrzeniu wielu, wielu filmów z Cage'em, że Nicolas Cage to tak naprawdę syn brata Francisa Forda Copoli I że jego nazwisko rodowe, powiedzmy, to jest Coppola. Ja myślę, że to jest zupełnie po prostu jakiś... Jakiś kejcz. No. Tak, to bo to znana historia, ale ja też w sumie kiedyś, e, nie zdawałam z tego sprawy dopiero ojciec mnie uświadomił, czy się tak jest, ale on nie korzystał właśnie jakby ze sławy swojej rodziny. E, sam próbował właśnie e, jakby zdobyć jakąś sławę, ale jednocześnie ta scena, tutaj właśnie też jest taka ciekawostka kolejna, scena, kiedy on robi tą taką minę, co potem trafiła do memów internetowych, mhm. on się wzorował na jakimś tam nauczycielu, który właśnie do nich krzyczał Kopola, coś tam, coś tam, tak? I właśnie on się na nim wzorował, po prostu jak miał, miał yy, zagrać taką, no po prostu tą wściekłość i tak dalej, to się wzorował na swoim nauczycielu ze szkoły. Jakieś tam wspomnienia, więc no, to jest ciekawe. Yy, <śmiech> współczuje szkołę. Tak? <śmiech> Plus jeszcze taka właśnie a propos tego zakończenia, jeszcze chciano zmienić to zakończenie, ponieważ y, producenci uznali, że to jest po prostu zbyt y, mroczne. O wiele zbyt mroczne i przygnębiające, no takie zresztą są odczucia chyba większości widzów. I chciałano jakby wymusić zmianę, ale na się to nie na szczęście nie udało, bo nie wybrałam sobie tego filmu z innym zakończeniem za tak bardzo. No i sam y, Birman mówi, że niewiele nie osób rozumie jakby o czym jest ten film, być może chodzi o po prostu taką, no wiadomo, typową publikę, tak? która idzie i niewiele myśli w czasie seansu. Chcą jakiejś takiej zwykłej rozrywki, prawda? No i według niego jest to po prostu opowieść o samotności, która doprowadza człowieka do szaleństwa. Czyli nie potwierdza się jakby tak ta interpretacja filmu. I ładna, smutna opowieść w sumie, nie? Tak, bardzo smutna, ale na pewno warta obejrzenia i jest to na pewno bardzo dobry film. I jeszcze tak y, jedna rzecz. Duża osób też porównuje Petera Luwa do y, Patricka Batemana. Prawda? Ponieważ y, y, sama American Psycho została w w 1991 roku, ale akcja rozgrywa się właśnie pod lat 80. Czyli powiedzmy w tym samym czasie co y, pocałunek Vampira. Mhm. W tym samym mieście i y, no, to jest w zasadzie bardzo podobna historia, prawda? No w sumie. E, szale szaleństwo tak. głównego bohatera i, i coraz większe jego wariacje. Te, w zasadzie ten sam bohatera, prawda, pracownik e, firmy, odpowiedzialne stanowisko. Więc dużo osób e, te filmy, e, czy no tak, filmy i, i w ogóle porównuję te postaci po prostu. Znaczy nie pomyślałem o tym wcześniej, ale jak tak pomyśleć, to może. <śmiech> no. Czasami twórcy się uważają, że, że, że ten film był inspiracją też dla innych filmów, yy, że mógł być inspiracją. przykład dla... To się nazywa chyba ten film Wilk czy Wilkołak z 94 roku? się nie pamiętam. Wilk, tak, z 94 roku. Właśnie yy, i Birman i Cage uważają, że to... Te, że właśnie posłanek vampira mógł być inspiracją również dla tego filmu. A, ten z Nicholsonem? Tak. No, mógł być. Mm. <laughs> Tą właśnie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 Does he really speak to thee?